jednym pasem. Minęła 17. tu program pierwszy Polskiego radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Anna Kowalczyk i Olaf Warzyński. Biurka tylko dla dwojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pozostałych czworga prezes instytucji nie chcę dopuścić do pracy. Legion medyczny w armii powołany i rośnie w siłę. Nie brakuje chętnych. Bardzo dużo ratowników, lekarzy, również pielęgniarki. Rolnicy i sadownicy w strachu synoptycy ostrzegają przed kolejnymi przymrozkami. Dwoje ma już swoje gabinety i listę spraw. Pozostała czwórka ma prawo wejść, ale na tym koniec. Pośród sześciu organowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego tylko Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek mogą przystąpić do pracy. Reszta nie do czasu ślubowania w obecności prezydenta. Tak oświadczył prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Z nowymi sędziami po ich dzisiejszej wizycie w instytucji rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Sędziowie opowiadali przebieg spotkania w Trybunale. Rozmawiali z prezesem Święczkowskim. Byli kulturalnie przyjęci. Czwórka wobec której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 A prezes Trybunału Konstytucyjnego balansuje na granicy prawa, tak ocenił na naszej antenie poseł Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Jeśli Bogdan Święczkowski dalej będzie nie dopuszczał sędziów do orzekania, to w mojej ocenie dopuszcza się przestępstwa z artykułu 231, przestępstwa urzędniczego, nadużycia swojej władzy, niewykonania obowiązków. Gość jedynki przypomniał też, że według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Bogdan Święczkowski nie jest prawidłowalny powołanym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Cywilni medycy, pielęgniarki, studenci medycyny. Te osoby mogą zgłaszać się do Legionów Medycznych. To nowa organizacja ochotnicza powołana przez MON. W razie wojny miałaby wesprzeć wojskowych medyków i udzielać pomocy rannym żołnierzom i cywilom. W tym roku przeprowadzimy 100 szkoleń. W tym zakresie mówi minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Różnego rodzaju akcji ze szpitalami cywilnymi, szkoleń, współpracy, ćwiczeń lub kursów. Wchodzimy bardzo intensywnie we współpracę pomiędzy wojskową a cywilną ochroną zdrowia. Chcemy też jako wojsko, mieć szpitale w każdym województwie. Szef Monu dodał, że do legionu medycznego zgłosiło się już tysiąc osób, w tym około 800 medyków. Kolejne przymrozki na horyzoncie są ostrzeżenia synoptyków z IMGW. Alerty obejmują całą Polskę. Miejscami przy gruncie temperatura może spaść do minus 8 stopni. Na prognozy pogody z niepokojem patrzą rolnicy i sadownicy, bo przymrozki są groźne dla roślin, które już zaczynają wegetację. Tłumaczy wiceprezes Związku Sadowników RP Krzysztof Czarnecki. Sandomierz, Lublin, tamte okolice, tam już kwitnienie się zaczyna niektórych odmian. przez morela, śliwka wczesna już zaczynają się pokazywać. Kwiatki rozwinięte przemarza słupek i się robi koniec. Ostrzeżenia synoptyków przed przymrozkami będą obowiązywać do jutra, do godziny 8. To są aktualności jedynki. Atak na żydowską restaurację w Monachium. Sprawcy wrzucili do środka materiały pirotechniczne. Straty sięgają kilku tysięcy euro. Według niemieckiej policji atak mógł mieć podłoże antysemickie. Od czasu ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku w Niemczech wzrosła liczba napaści na izraelskie placówki i firmy. Elbląg świętuje urodziny. Dokładnie 780 lat temu otrzymał prawa miejskie. 10 kwietnia 1246 roku osadzenie założonej przy, przy krzyżackim grodzie nad, osadzie założonej przy krzyżackim grodzie nadano prawo lubeckie. A było, ono bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, wskazuje historyk Bartosz Skop. Czym się ono wyróżniało? Przede wszystkim dużą autonomią tego organizmu miejskiego, samostanowiącego się. Elbląg to prawo. Posiadał troszeczkę w ograniczonym zakresie, ponieważ Zakon Krzyżacki, główny władca tego obszaru, zabrał z tego prawa kwestie między innymi sądownicze. Elbląg to najstarsze miasto w województwie warmińsko-mazurskim i jedno z najstarszych w Polsce. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda W centrum i na zachodzie kraju dużo rozpogodzeń i przyjaśnień. Na Podkarpaciu możliwe przelotne opady deszczu na termometrach od 6 stopni na Podhalu i Lubelszczyźnie przez 8 w centrum i na Podlasiu. Do 11 w zachodniopomorskim ciśnienie w Warszawie. 1005 hektopaskali. Jedynka. Polskie Radio.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 I Osiem minut po godzinie 17. Teraz na zegarach to jest do godziny 18. Jedynkowa popołudniówka i dziś między innymi odliczamy do, mamy nadzieję, bezpiecznego lądowania w oceanie kapsuły Orion z astronautami misji Artemis 2. Eksperci u nas po godzinie 16 mówili, że to jest najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny moment tej misji, no bo będą lecieć z prędkością 40 tysięcy kilometrów na godzinę, a temperatura sięgnie 3 tysięcy stopni. No i w tym momencie polegać trzeba na nauce, na obliczeniach, na fizyce, na wytrzymałości materiałów ale także polegać trzeba na pogodzie. I mamy te najnowsze prognozy dla wybrzeży Kalifornii. Spełniają one wymagane kryteria bezpieczeństwa. Stan morza jest i będzie dobry. Wysokość fal u wybrzeży San Diego będzie kształtować się poniżej dwóch metrów, no a wiatr będzie wiał z prędkością poniżej 45 km na godzinę. Ekspres Jedynki. Dzień Rożej, dzień dobry Państwu ponownie po chcę No właśnie, ekspresem do godziny 18, bo podobno czasami warto się pospieszyć. Ma to bardzo duży wpływ i bardzo dobre znaczenie dla naszego organizmu. Wszystko wyjaśnimy za kilka minut. Ekspres, ale czeski już nie pojedzie po polskich torach. No właśnie, dlaczego czeski RegioJet ucieka z Polski? Spółka wiedziała, że nie ruszy, bo wiedziała, że nie ma maszynistów, że nie ma kierowników pociągów, a miła to dalej sprzedawała bilety. Czyli jak mówią eksperci, po prostu trochę się do polskiego rynku nie przygotowała. A już za chwilę w Ekspresie 1 będziemy mówić o pewnej nietypowej kampanii, która ruszyła niedawno. Najsilniejszy mit to to, że szczur równa się chodząca choroba i bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. A wszystkie szczegóły już za chwilę. pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think the is. be legends, gonna get their attention, what we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary, yeah we're gonna be legends, gonna teach more lesson. got this feeling in our souls we carry, it's about to be legendary. For, and we couldn't want it anymore. We could never turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff. Through the struggles and the trade offs. Fighting truth, they'd nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. I think they got it all gotta hold on and on and on and on cause we're gonna be late Subir w Ekspresie 1, 14 minut po godzinie, 17, piątkowe, popołudnie i o rzeczywiście dość nietypowej kampanii będziemy teraz mówić w popołudniówce. Mieszkańcy Warszawy, ale także Wrocławia ją w swojej przestrzeni e, miejskiej, publicznej już mogli zobaczyć. E, takie dosyć słodkie mordki z wąsikami. Jestem szczurem. To jest właśnie ta nowa kampania edukacyjna Fundacji Muszika. To jest kampania, która ma odczarować negatywny obraz tego gryzonia, który panuje w naszym społeczeństwie. Niektórzy zaraz do i słusznie, czy słusznie to się zaraz okaże. No a celem tej kampanii jest przede wszystkim pokazanie, jakimi naprawdę są y, zwierzętami, jakimi są gryzoniami. Studiuje Sania Zagrzewska, ale muszę zapytać, czy są takie zwierzęta, które sprawiają, że Brr. Brr, ciebie aż tak... Hmm, chyba bardzo owłosione pająki, bo same w sobie pająki nie, ale już takie bardzo duże i owłosione Czyli nie te, bardzo. te, które mają dużo testosteronu jakieś tam Nie bardzo, nie bardzo, to, to mnie wzdryga, ale to jest dobre pytanie, które zadajesz, bo ja też podobne pytanie zadałam właśnie na ulicach Warszawy i zapytałam, jakie zwierzęta na pierwszy rzut oka wydają się nam niezbyt przyjemne, ale przy bliższym Poznaniu okazuje się, że strach ma wielkie oczy. Wiedziałbym, że jakiekolwiek tarantule. Ludzie się boją, a to naprawdę nie jest groźne stworzenie i można też mieć jakąkolwiek więź nawet. One mogą być troszkę na przykład denerwujące, jak na przykład, nie wiem, ważka czy cokolwiek, ale no co, zabija komary na przykład, czyli jakoś się jednak wpływa na ten ekosystem. Może tak na przykład te jaszczurki. One tak się niby wydają trochę takie obślizgłe trochę, a na dłuższą metę to dużo ludzi ma je jako takie... Mają je w domu w jakichś takich... Terrariach. terariach. Żaby na przykład są czy takie, można powiedzieć, obrzydliwe, no ale jednocześnie bez nich jakiś tam ekosystem by nie miał racji bytu, w sensie po prostu odgrywają bardzo istotną w nim rolę. No co ciekawe, nikt o szczurach akurat nie wspomniał, a może to przez to, że na ich temat panuje właśnie wiele szkodliwych mitów, na przykład, że są brudne, że śmierdzą, że lubią wręcz taplać się, mówiąc tak kolokwialnie w śmieciach, że są agresywne, że potrafią zaatakować człowieka, że są głupie. I że roznoszą choroby. To jest ten główny zarzut Tak. Chyba. Tymczasem są to jedne z najczystszych stworzeń, bo co ciekawe dziś się dowiedziałam, że one się myją nawet częściej niż koty. A kot mam wrażenie Proszę spędza bardzo. na myciu Właśnie. połowę dnia swojego. Szczury częściej. Są to także bardzo spokojne zwierzęta, a atakują jedynie, gdy bronią swojego gniazda czy swoich dzieci. Są bardzo inteligentne. Uczą się przez obserwację. No i właśnie tak jak ty powiedziałaś o tym micie, jeśli chodzi o roznoszenie chorób, o tym mówi także Anna Mazurowska z Fundacji Miszuka. Najsilniejszy mit to to, że szczur równa się chodząca choroba i bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. To przekonanie ma swoje historyczne korzenie, głównie w opowieściach o dżumie. Warto jednak pamiętać, że za jej rozprzestrzenianie odpowiadały przede wszystkim pchły, a nie same szczury. Co więcej, jak mówi dr Edyta Wincewicz z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, eksperymenty pokazują, że są one bardzo empatycznymi zwierzętami. Umieścili szczura w takiej przezroczystej tubie, on się nie mógł wydostać, drugiego pozostawili na wolności, no i okazało się, że po prostu pomagał. Mógł dostać czekoladę albo uwolnić przyjaciela, to uwolnił przyjaciela i jeszcze podzielił się czekoladą z tym ulubionym e, towarzyszem. To nie ja płaczę, to ty płaczesz. <śmiech> Rzeczywiście można się sporo dowiedzieć o tych zwierzętach, o tych gryzoniach dzięki tej kampanii, ale tutaj od razu wszystkich tych, którzy no, mają pewne wątpliwości, mhm. możemy że to nie do końca też w tej kampanii chodzi o to, że my mamy nagle szczury pokochać, no bo parę takich aspektów jest, które mogą nam e, szkodzić. E, Raczej pogodzić się z ich obecnością po tak, prostu. Tak, no bo a, potrafią niszczyć instalacje tak. elektryczne, potrafią zniszczyć uprawy, potrafią zanieczyścić żywność odchodami i tutaj pojawia się ten absolutnie główny cel tej kampanii. Chodzi o to, żeby je w miarę humanitarny sposób, no, przerzedzać ich szeregi. Tak bo dziś robi się to w bardzo niehumanitarny sposób. Te dzisiejsze metody powodują ogromne i długotrwałe cierpienie tych Zwierząt słyszymy. Trucizny w koagulantów, antykoagulantów, które oddziałują na krzepnięcie krwi i sprawiają, że zwierzę wewnętrznie się wykrwawia oraz powszechnie stosuje się także lepy, które są zupełnie nieselektywne i może się dostać w nie każde zwierzę, które godzinami, a czasami nawet dniami próbuje się wyrwać z tego kleju, rając siebie i ginąc ostatecznie w wyczerpaniu. To powoduje ogromne cierpienie zwierząt, a po drugie w zasadzie jest nieskuteczne systemowo, bo jeśli zostawimy dostęp do jedzenia i schronienia, to nowe osobniki szybko zajmą ich miejsce. Chce. Dlatego właśnie organizacje prozwierzęce, między innymi poprzez te kampanie, walczą o to, żeby wybierać możliwie jak najbardziej humanitarne rozwiązania, na przykład poprzez dobrze wykonane pułapki zatrzaskowe lub elektryczne, ale to także kwestia tego edukacji nas samych, żebyśmy zwracali uwagę na szczelność z własnych budynków, domów jednorodzinnych, czy w ogóle zwracać nawet administracji uwagę, że te budynki są nieszczelne, że mamy nieszczelne wiaty śmietnikowe, no i też kwestia kontroli populacji, czyli w jak najbardziej humanitarny sposób, a nie tak, by powodować ich cierpienia. To tak jak było w tym filmie Amelia, gdy jeden palec wskazuje na ciebie, to pozostałe cztery wskazują na tego, kto Czyja jest ta ręka, czyli zanim zaczniemy, zaczniemy oskarżać innych, to spójrzmy na siebie. Tak samo rzecz się ma z dzikami. Zanim zaczniemy narzekać, że pojawiły się w miastach, to zobaczmy, jak wyglądają nasze wiaty śmietnikowe, i czy przypadkiem z balkonów nie wyrzucamy resztek po zupie. Ja ostatnio widziałam i pietruszkę, i marchewkę, i ziemniaki, i mandarynki, i resztki A ciasta. Dzika? dzika też widziałam i to nawet miałam tej zimy oko w oko takie spotkanie przy swojej klatce, ale mną był zupełnie niezainteresowany szukał jedzenia. Ania Zakrzewska o tej kampanii kampanii jestem szczurem. .pl którą można zobaczyć w Warszawie i we Wrocławiu, ale polecamy także zajrzeć na tę stronę. Ania, dzięki. Z daleko gdzieś, gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół roku stąd odnajdę nas. Ale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. Słaby punkt, ooo! Tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą w ustach dreszcze skry, jak gdyby nic nie trwało tylko my. I nawet deszcz wystąpił w rytmie serc, by mój każdy szef z twoim ciałem śmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień za Odejdę schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i bacz. Nie chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia złe. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło tracąc żar. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm Z którego wiatr wyrzucił nas na ląd I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc By mój każdy szef z twoim ciałem śmiał jak śpiew W ten ostatni ciepły dzień zanim odejdę schowam ślad Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc Szedł, z twoim ciałem śmiał jak śpiew W ten ostatni ciepły dzień Zanim odejdę schowam świat, Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i gwiazd Dzień Wracamy z tego rodeo do Warszawy, do ekspresu jedynki, 23 minuty po godzinie 17. No właśnie, teraz będzie pochwała pośpiechu, drodzy państwo. Co prawda niektórzy powtarzają, że pośpiech poniża, znamy też sentencję festina lente. spiesz się powoli. Natomiast okazuje się, że dla naszego zdrowia czasem warto się pospieszyć. Na przykład taki krótki podbieg do autobusu może być rozwiązaniem problemu małej aktywności fizycznej. To niedawno dowiedli naukowcy. Pytanie, czy jesteśmy gotowi na taki... Podbieg? Czy jesteście w stanie na przykład podbiec, żeby zdążyć na autobus, czy wolicie poczekać na następny. Jak mam być czera, to raczej podbiec niż poczekać na kolejny. W zależności od tego, ile trzeba czekać na kolejny, ale raczej podbiec. Ja też wolę podbiec, bo za bardzo cenię sobie mój harmonogram dnia i czas, żeby czekać na kolejny. Nie wiem, ja na przykład lubię biegać, więc dla mnie nie ma problemu. Ja dość bardzo szybko chodzę, więc zawsze mam czas. Jeżeli się naprawdę śpieszę i jest to dla mnie ważne, nie ma to dla mnie problemu. Ludzie mogą na mnie patrzeć, ale nie liczy się to. tym W ogóle nie warto się przejmować. Warto i tak robić swoje, co ma się robić, a nie właśnie czekać i się zastanawiać, czy ktoś się tym będzie przejmował, czy nie. No, ważne, żeby raczej zdążyć na ten autobus, niż żeby się przejmować. Lucyna Dołowska-Żabka. Jestem pracownikiem Centrum Sportu Uniwersytetu w Siedzcach w stopniu doktora. Aktywność fizyczna ma nieodzownie znaczący wpływ na nasze zdrowie. I czy to będzie długa aktywność fizyczna, czyli taka godzinna, 60 minut dziennie? Czy to będzie pięciominutowy podbieg do autobusu? Tak, ma to to bardzo duży wpływ i bardzo dobre znaczenie dla naszego organizmu, bo czasami tylko ten podbieg to jest jedyną aktywnością, którą człowiek w ciągu dnia ma. Na przykład są badania z Nowej Zelandii, które pokazują, że aktywność fizyczna taka sześciominutowa plus odpowiednia dieta przerwana postem pozytywnie wpływa na przykład na obniżenie chorób Alzheimera bądź Parkinsona. Kolejne badania z Australii. I tutaj też w granicach między 40 a 60% zaobserwowano mniej chorób układu krążenia, zawałów, udarów. Zawsze to jest jakiś ruch, tak? Jeśli ktoś zazwyczaj jeździ tylko autobusami i idzie z przystanku do przystanku, to zawsze taki bieg mu pomoże. Ty może. No, na pewno można sobie robić formę, jeżeli lubi się na przykład zaspać. Zawsze można trochę pobiegać, forma się sama zrobi. Z odrobiną wysiłku. Jeśli dołączymy do tego jeszcze odpowiednią dietę, mądre podejście do siebie, że Ciało to jest całość, to jest głowa ale to są również stawy, mięśnie i wszystkie narządy, które w nim są. Będziemy w grupie osób, u których rzadziej będzie występowało ryzyko zawału, udaru, czyli tych chorób, które bardzo często występują u młodej grupy osób, czyli między już 30, nawet 30, a 40, czy 50 lat. Obniżą się stany napięcia, czyli depresje. Warto zwrócić uwagę na to, że czy to będzie wysiłek i aktywność fizyczna króciutka i mega intensywna, czy ona będzie dłuższa, czyli te przysłowiowe 60 do 120 minut, bez względu na wiegi i płeć i stan zdrowia, to jest to ważne, żeby ona w ogóle w naszym życiu była. Czyli jak twierdzą naukowcy to wcale nie amerykańscy, nawet bieg do autobusu, szybki chód czy taki domowy pośpiech mogą obniżać, uwaga, ryzyko chorób serca, demencji i cukrzycy. Jak dobrze, że Państwo słuchają Ekspresu Jedenki. To Genesis w Radiowej Jedynce. Na zegarach mamy 17.30. Skrót aktualności Anna Kowalczyk. Fragment rakiety najprawdopodobniej użytej do zwalczania rosyjskich dronów we wrześniu zeszłego roku znaleziono w Jarosławcu na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracuje już ekipa dochodzeniowo-śledcza. Legion medyczny rośnie w siłę. Zgłosiło się do niego już tysiąc medyków. Minister obrony Władysław Kośniak kamysz tłumaczy, że wolontariusze z Legionu będą wspierać wojskowych. Gdy dochodzi do kryzysu, do wojny, nie będziecie w okopach, tylko będziecie tam, gdzie wasze miejsce jest najlepiej zagospodarowane. Legion czeka na kolejnych chętnych. Przypuszczenia policjantów potwierdziły się. Balony odkryte rano w województwie warmińsko-mazurskim służyły do przemytu. W każdej znalezionej przy nich paczce były papierosy bez polskich znaków akcyzy. Za nami drugi najcieplejszy marzec w Europie od początku pomiarów. zdanych naukowców unijnego programu Kopernikus wynika, że średnia temperatura na Starym Kontynencie wyniosła prawie 6 stopni Celsjusza i była o 2,27 stopnia wyższa od wartości z lat 1991-2020. S dwa pędzi ku Ziemi astronauci około drugiej w nocy naszego czasu mają wylądować na Pacyfiku. To najtrudniejsze chwile lotu, mówi Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Statek Orion wejdzie w atmosferę Ziemi z rekordową prędkością 40 tysięcy km na godzinę. Będzie narażony na ogromne przeciążenia przyci i temperaturę. Misja Artemis 2 to próba generalna przed załogowym lotem na Księżyc, który może dojść do skutku już za dwa lata. Na pełne wydanie aktualności zapraszam o 18. Czyli tak, dzisiaj w nocy astronauci będą wracać ze swojej wielkiej wyprawy dookoła Księżyca, a tu człowiek musi uważać, jak podbiega do autobusu. W sprawie podbiegania do autobusu to oczywiście warto podbiec, tylko trzeba oczywiście uważać. Ja w którymś roku biegłem szybko na autobus, żeby zdążyć, bo jechał tak kilka kilometrów od miasta, a jechałem po samochód do warsztatu. No niestety potknąłem się, strasznie sobie potłukłem kolano i samochód dopiero po... W dwóch tygodniach odebrałem, bo nie mogłem się ruszyć z domu. Czyli zakładam, że pan już nie podbiega ja natomiast złamałam kiedyś rękę grając w gumę, a dokładnie w myszka Miki gra w guziki, więc wszystko się może zdarzyć, jak śpiewała pewna wokalistka. Piątkowa popołudniówka, już za chwilę będziemy mówić o tym, dlaczego czeski regiojet ucieka z Polski. Przeszliśmy świat w poprzek i wzdłuż, na stopach pył nieskończonych dróg. Przed siebie biegniemy, szukając na ziemi miłości i siebie, może nam się uda spotkać znów. Zależy Ekspres Jedynki za 24 minuty godzina 18 i teraz mówimy na schledanu. Ekspres Gospodarczy. Bo żegnamy powoli czeskiego przewoźnika Regiojet, który postanowił pożegnać się z polskim rynkiem, zanim tak naprawdę na nim na dobre zaistniał. To jest rzeczywiście dość nieoczekiwana decyzja, bo ambicje prywatnego przewoźnika z Czech były dość duże. Chciał zostać realną konkurencją dla PKP Intercity, na czym z kolei zyskać mieli podróżujący pociągami, czyli my wszyscy. Dlaczego zatem ten wielki plan się nie udał? O tym Błażej Pośniewski. Tłumacząc swoją decyzję dotyczącą wycofania się z Polski, RegioJet wymienia szereg przeszkód, z jakimi spółka miała spotkać się na polskim rynku. To m.in. blokowanie dostępu do infrastruktury, ograniczenie możliwości sprzedaży biletów na przykład na dworcach oraz, jak to określono, drapieżna polityka cenowa PKP Intercity. Tu może też od razu warto dodać, że samo PKP Intercity odpiera te zarzuty twierdząc, że firma nie podejmowała żadnych działań mających na celu ograniczenie konkurencji. A co na to eksperci, ci, z którymi rozmawiałem, raczej nie wierzą w wersję RegioJet i podkreślają, że przewoźnik właściwie sam jest sobie winien, bo nie był dobrze przygotowany do wejścia na polski rynek, co okazało się zresztą już kilka miesięcy temu, gdy jak przypomina Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych Tor, RegioJet nie uruchomił 23 połączeń zaplanowanych w nowym rozkładzie jazdy. Spółka zapomina o podstawowym błędzie, który który poczyniła w grudniu ubiegłego roku. Dwie trzecie połączeń nie zostało zrealizowane. Mimo, że nie było żadnych problemów, PKP PLK przydzieliła sloty dla pociągów. Spółka wiedziała, że nie ruszy, bo wiedziała, że nie ma maszynistów, że nie ma kierowników pociągów, a miła to dalej sprzedawała bilety, więc słusznie kilka dni temu Urząd Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie zasad zbiorowych pasażera. Ten brak przygotowania widać było także, jeśli chodzi o bazę utrzymaniową, która miała być takim zapleczem technicznym dla przewoźnika. Ta miała powstać w Warszawie, ale nie powstała. Za co według przewoźników winę ponosi polska strona, a to nie do końca jest prawda, mówi Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Mieli problem ze zorganizowaniem zaplecza taborowego i chociaż tutaj zrzucali odpowiedzialność na przedłużającą się procedurę przetargową, której przedmiotem było zbycie przez PKP Cargo terenu w Warszawie, na którym RegioJet chciał zrealizować swoje zaplecze, to o tych problemach czeska firma wiedziała od dawna. I to że pociągi były odwoływane dosłownie 3-4 dni przed zmianą rozkładu, że pasażerów zostawiono na lodzie, nie można w takiej sytuacji zrzucać na wielką politykę, na zewnętrzne okoliczności, bo jeżeli ktoś od miesięcy wie, że są kłopoty, to powinien na przykład przesunąć o pół roku termin rozpoczęcia startu. Wtedy rzeczywiście mógłby się przedstawiać w roli ofiary, której wielka polityka rzuca kłody pod nogi, a nie zostawiać podróżnych na pasfelus. I choć większość zarzutów stawianych przez RegioJet, jak twierdzą eksperci, nie ma oparcia w faktach, no to są i takie, które jednak dają trochę do myślenia. Rzeczywiście kwestia trudności, delikatnie rzecz ujmując, w wejściu RegioJet na polskie dworce, na przykład z materiałami informacyjnymi, reklamowymi, no, jest przedmiotem kontrowersji. Natomiast część argumentów, no, jest po prostu żenująco śmieszna. Zarzucanie, że PKP PLK sabotuje rozkład jazdy, no jest po prostu absolutną nieprawdą, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na sieci kolejowej. Sieć kolejowa w Polsce ma gigantyczne problemy wynikające z tego, że jej przepustowość jest niewystarczająca. W dodatku w tym momencie na wielu liniach prowadzone są prace inwestycyjne, które dodatkowo tę przepustowość zmniejszają. I prawda jest taka, że wszyscy przewoźnicy na tym cierpią. RegioJet dodatkowo miał cierpieć także na jak to określono, drapieżnej polityce cenowej PKP Intercity, to bardzo ciekawy, choć jak zauważa Adrian Furgalski, jednocześnie Paradoksalny argument. RegioJet przecież chwalił, że wszędzie tam, gdzie wchodzi, doprowadza do tego, że narodowy przewoźnik obniża ceny biletów. Nie stało się nic innego, co stało się w innych krajach europejskich, gdzie ta konkurencja zaistniała. Więc płaczę, że narodowy przewoźnik obniża ceny biletów. No o to przecież chodzi w konkurencji, żeby właśnie pobudzić do walki ceną, i jakością tych przewoźników, którzy na rynku są już zastanie. I choć dużo uszczupliwości pada obecnie pod adresem RegioJet, to właściwie nie ma z czego się cieszyć, bo ostatecznie na tym, jako pasażerowie kolei, więcej stracimy niż zyskamy. Pasażerowie polskiej kolei zasługują na konkurencję. Ona wszędzie tam, gdzie w Europie wchodziła, była ożywcza, bo wpływała oczywiście też na to, na co pasażerowie liczą e, najczęściej, czyli na obniżenie cen biletów od 20 do 40%, ale też na podniesienie jakości czy pokazanie nowych produktów. Tutaj mieliśmy chociażby więcej niż dwie klasy w pociągach RegioJet. I na koniec dodajmy, że ostatnie kursy na polskich torach RegioJet wykona 3 maja. Osoby, które kupiły bilety na późniejsze połączenia otrzymają zwrot kosztów oraz rekompensatę w wysokości 100 zł. Jedynka to jest radio No turn wrong left your heart's old that what devils dock you so long where all the fools go I shook the angel and young Now I'm rising from the cry Enough to go Feel with all the strength I find There's nothing I can't do I need to know In Love Me Again w Piątkowym Ekspresie Jedenki na 14 minut przed godziną 18. 10 kwietnia w kalendarzu. Jestem ciekawa, czy jakaś część z Państwa może już planuje swoją majówkę. Mamy nadzieję, że ciepłą majówkę. Jeśli nie mają Państwo pomysłu, no to może teraz pojawi się taka mała podpowiedź, bo aż trzy nowe rezerwaty przyrody będą utworzone na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. To w powiecie Bialskim. Trzy re rezerwaty krajobrazowe: Kalinik, Skorzyna i Przerwaniec. Planowane są na obszarze że ciekawej pod względem turystycznym gminie Janów Podlaski. Tereny parku, krajobrazowy przełom Bugów w gminie Janów Podlaski często ma okazję odwiedzać pani Antonina z Białej Podlaskiej. Teren nadburzański jest przepiękny, szczególnie w tych okolicach, które znam. Woroblin, przepiękna rzeka Bug, taka nietknięta niczym, prawdziwą naturą, zarówno zwierząt jak i roślin. Tam można wypocząć w ciszy i spokoju. Zalecana jest do pobytu dla ludzi, które mają rozstrojone układy nerwowe, żeby się zamknąć tam i tam odpoczywać. Celem utworzenia rezerwatów Kalinik, Skorzyna i Przerwaniec jest zachowanie mozaikowego krajobrazu Doliny Bugu, na które składają się różnorodne siedliska i formy rzeźby terenu, mówi rzecznik regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w Lublinie Cezary Wierzcho. Rezerwaty przyrody są najwyższą i najbardziej ścisłą formą ochrony przyrody w Polsce, obok parków narodowych. I zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, na terenie rezerwatów przyrody zabrania się szeregu określonych czynności, do których należą m.in. szeroko pojęte użytkowanie gospodarcze, czyli m.in. budowa i przebudowa obiektów budowlanych oraz technicznych, niszczenie walorów przyrodniczych poprzez np. zrywanie roślin, niszczenie siedlisk z gatunków roślin i zwierząt. Ponadto na terenie rezerwatów Rezerwatu, zabrania się również ruchu pieszego, rowerowego. Informacja o utworzeniu rezerwatów ucieszyła przyrodnika i ornitologa Jarosława Mędlaka. Będą zachowane nienaruszone walory krajobrazowe i fauna i flora też będzie zachowana. A jaka flora i fauna jest obserwowana w rezerwacie Kalinik? W skład tego rezerwatu wchodzą piękne starorzecza, olsy. Takimi ciekawymi gatunkami, które tam występują, to jest bielik, krzy klerka, bocian czarny, łabędź niemy. Natomiast no, na terenach podmokłych możemy spotkać też e, gatunki przelotne, takie jak e, brodźce śniadę, czy nawet zalatujące rybołowy. Warto zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu w rezerwacie Kalinik. Rezerwat ten obejmuje fragment Doliny Rzeki Bóg, na którym wyraźnie zaznaczają się geomorfologiczne formy akumulacyjnej, jak i erozyjnej działalności rzeki z widocznymi wałami brzegowymi, a także starożyczami. Wśród leśnych można wyróżnić łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe, łęgi wierzbowo-topolowe, a także grądy. Szacowany wiek drzewostanów przekracza 150 lat. Co możemy powiedzieć o rezerwacie Przerwaniec? Starożecze w pobliżu Derła jest ciekawe. Tam miałem lęgowe płaskonosy, takie rzadkie kaczki z takim, mówię, szerokim, pochlowatym dziobem. Oprócz tego gniazdo Perkowska było na Starorzeczu. Gnieździły się niegdyś rybitwy czarne, teraz już nie gnieżdżą się. Oprócz tego Perkos dwuczuby też się gnieździł. Oczywiście bocian czarny, no i dla takich wprawnych obserwatorów możemy zobaczyć jak kania czarna, taki duży ptak drapieżny, który gnieździł się nie tak dawno jeszcze nad stawami w Cieleśnicy, przelatuje. Pod względem przyrodniczym bardzo ciekawy jest też rezerwat skorzyna. Obejmuje też bardzo ciekawe lasy. Wzdłuż Doliny Bugu są norki żołn. Te gatunki nie były lęgowe wcześniej, natomiast po białoruskiej stronie tych żołn był okres taki, to nie może były 3 lata temu, że gnieździło się ponad 10 par właśnie w norkach, w skarpach nadburzańskich. Z entuzjazmem, że tak powiem, patrzymy na, na utworzenie nowych rezerwatów. Kierownik Bielskiego Oddziału Lubelskich Parków Krajobrazowych Grzegorz Domański. Chociaż zniszczenie tego starego, że tak go ujmę, rezerwatu jakim jest Szwajcaria Podlaska, no to powiedzmy nas trochę jakby, no bardzo przygnębiło. Dla, dlatego też tym bardziej utworzenie nowych rezerwatów jakiś taki optymizm zniesie. Myślę, że to nasz park będzie też bardziej takim wartościowym parkiem. Może będzie bardziej zachęcać turystów do odwiedzenia tutaj naszego parku. Tak jak słyszeliśmy, tworzenie rezerwatów przyrody na terenie nadburzańskim ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza po tym, jak częściowo został zniszczony cenny rezerwat przyrody Szwajcaria Podlaska, a miało to miejsce podczas pre Prac związanych z umacnianiem granicy państwowej nad rzeką Bóg. No to teraz trzeba czekać na, jeśli chodzi o oficjalne powstanie tych rezerwatów przyrody, na podpisanie papierów, no i ma to nastąpić wkrótce, czyli na majówkę jest szansa, dodaje Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. A tymczasem z Radiowej Jedynki Ania Wil Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Z zaproszeniem do Muzycznej Jedynki. Sporo gości dzisiaj u Ciebie. Tak, dzisiaj Remi Sikorski i siostry Jabłońskie. Te nazwiska niewiele zaprosi pewne państwo mówią, ale zaręczam, że warto poznać tych artystów, bo mają wiele ciekawego do zaproponowania w polskiej muzyce rozrywkowej. Nostalgiczne, liryczne propozycje z jednej strony, z drugiej strony takie, które wykorzystują elementy słowiańskich brzmień. Zapraszamy zatem po 18 do muzycznej jedynki. I ja zapraszam też Państwa do słuchania jedynki w ogóle, dlatego że jutro jest obchodzony Dzień radio No i w tym roku Polskie Radio świętuje go pod hasłem Radio. Tu zaczyna się Twój dzień, więc proszę swój Dzień jutro.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 idziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni za mało Przyjdzie piękna jak Począta Dzień, być może ostatni Za mało król, by mnie trafić Mam tak sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna Jak początek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 Reklama. Radio kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 1, bez zmian na odcinku Stanisławie Rusocin. W pobliżu kleszczewka, na szóstym kilometrze, auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Trójmiasta. Autostrada 4. Odcinek węzeł francuska, węzeł murckowska, Katowice. 340 km. Przewróciła się ciężarówka. Stało się to na łącznicy autostrady z drogą krajową nr 86. Nie ma możliwości przejazdu z autostrady w kierunku Tychów. Służby są na miejscu zdarzenia. Problem jest tylko na zjeździe, natomiast główna nitka autostrady. nią jedzie się bez jakichkolwiek kłopotów. Droga ekspresowa S5, odcinek świecie zachód, świecie południe. W pobliżu 19 kilometra na jezdni w kierunku Trójmiasta doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu S8, odcinek węzeł Nadarzyn, węzeł Młochu w pobliżu Nadarzyna. Na jezdni w kierunku Wrocławiana 439 km zablokowany jest prawy pas na czas przeładowywania ładunku z zepsutej ciężarówki. Ruch odbywa się lewym pasem. Krajowa ósemka, odcinek Wrocław-Kłodzko, w pobliżu Łagiewnik, na 85. km zepsuta ciężarówka, ruch wahadłowy. I jeszcze raz S ósemka, odcinek Węzeł Zduńska-Wola-Wschód, Węzeł Zduńska-Wola-Zachód, jezdnia w kierunku Wrocławia, 190. km, zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden z pasów ruchu.